Pani Anna Wilińska-Zelek jest doktorantką w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Szczególnie zainteresowana prawem własności intelektualnej i prawem mediów. Tu, Wikiradio. Słuchacie Wiki Dzień dobry, mam przyjemność przedstawić dzisiaj temat Społeczność Internetowa. A prawo autorskie dość akurat wyspecjalizowane zagadnienie. Także zacznę od takiej krótkiej mini historii. Otóż jest ja 26 listopada 2013 roku. Wracam z drugiej edycji Copycamp. No i mam ochotę podzielić się swoimi wrażeniami z moimi znajomymi, których mam zrzeszonych w ramach mojej ulubionej społeczności internetowej. Odpalam portal, próbuję coś napisać, wysyłam, a tu nagle pojawia mi się komunikat. Niestety naruszyła Pani prawa autorskie, proszę w celu uzyskania większej liczby informacji skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Myślę sobie, może objawił się akurat we mnie jakiś geniusz na miarę Mieckiewicza i w tym momencie faktycznie naruszyłam kogoś prawa autorskie. No ale tutaj spróbuję w takim razie wrzucić może jakieś zdjęcie, filmik, a to nagle pokazują mi się te same komunikaty. Według internautów tak będzie wyglądała nasza przyszłość. Filtrowanie, cenzura. Na forach internetowych w obecnej chwili mamy do czynienia wręcz z rwetestem. Wskazuje się, że istnieje jakaś taka dziwna moda, Prymatu praw własności intelektualnej nad wszystkimi innymi prawami, między innymi nad prawami związanymi z wolnością przekazywania sobie nawzajem informacji. Jak to wygląda naprawdę? Zaraz się będziemy starali tego szerzej dowiedzieć. O jednak działają. O mnie na komputerze działa automatycznie. No cóż... W każdym razie nie ulega wątpliwości, że w obecnej chwili prawo autorskie dostarcza nam bardzo fajny instrument w postaci dozwolonego użytku prywatnego. Możemy korzystać ze wszystkiego bez ograniczeń, co znajduje się w internecie, niezależnie od tego, czy jest to udostępnione w sposób jakby legalny, czy nie. Nas w tym momencie to nie obchodzi. Bez zezwolenia twórców, nie, twórcy twórców nie możemy jedynie tego dalej rozpowszechniać. Dlatego problem jest, tworzy się dość znaczny w sytuacji społeczności internetowej, dlatego że w, tym, w ramach funkcjonowania tego typu miejsc, platform dochodzi jednocześnie do udostępniania i jednocześnie do korzystania z danych, z danych zasobów. Zaczęto się w pewnym momencie zastanawiać się nad tym, jak zapanować nad tym wszystkim, jak zapanować nad tym chaosem, który się tworzy, gdzie poszukiwać tutaj osoby, która by mogła za całość odpowiadać, bo jakby praktyka pokazuje dość wyraźnie, że niestety, ale ściganie poszczególnych użytkowników jest dość trudne. Pojawiła się koncepcja, że to providerzy mają odpowiadać, mają ponosić odpowiedzialność z tego względu, że to oni według niektórych teorii mają taką możliwość, by zapobiec naruszeniom praw własności intelektualnej, tutaj praw autorskich i ewentualnie usuwać niedozwolone treści. Pojawiły się ostatnio dwie bardzo ciekawe sprawy w tym zakresie, a mianowicie sprawa Scarlett przeciwko Samam oraz Netlock przeciwko Samom, właściwie samam przeciwko Netlock i Scarlett, bo to Samam występowało z odpowiednimi wnioskami w ramach procedur krajowych, Prawo unijne wypowiada się dość asekuracyjnie o wskazanej przez mnie sytuacji, czyli o udostępnianiu pewnych treści w ramach społeczności internetowej. Z jednej strony mówi, że dostawcy usług internetowych nie mogą odpowiadać za naruszenia, które są dokonywane przez poszczególnych członków tej społeczności, ale z drugiej strony wskazuje, że jeżeli taki internet serwis, serwis provider ma wiadomość o tym, że dany użytkownik, naruszył prawa autorskie, to powinien tej sytuacji przeciwdziałać. Także w tej sytuacji po prostu dostawca usług internetowych ma właściwie dwa wyjścia. Albo usuwa, uniemożliwia dostęp do danych naruszających prawa autorskie, no albo stwierdza, że ponosi wszelkie konsekwencje tego, że faktycznie te właśnie elementy w sieci dalej się znajdują. Jeżeli chodzi o te dwa orzeczenia, tutaj sąd akurat wskazał, że Wskazał, że należy wyważyć pewne interesy stron, że trzeba wyważyć prawa własności intelektualnej, prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochronę danych osobowych i wolność otrzymywania i przekazywania informacji i wskazał, że filtrowanie treści w sposób jakby zapobiegawczy, prewencyjny, w sposób bardzo ogólny nie jest dozwolone nie jest się prawa unijnego czy też prawa polskiego. I zdecydowanie w, tej, w, tej, w, danych, w danych sytuacjach, w sytuacji NetLog i Scarlet, doszłoby do wielkiego nadużycia, gdyby nakazano dostawcom usług internetowych filtrować i zapobiegać naruszeniom praw autorskich. Jakkolwiek pojawiały się też i inne sprawy, chociażby L'Oreal czy eBay, gdzie faktycznie stwierdzono, że jednak filtrować treści należy. Tutaj doszło do bardzo ciekawych jakby w ramach orzeczenia to bardzo ciekawych wniosków, dlatego tutaj postaram się przytoczyć akurat fragment tego orzeczenia, a mianowicie tutaj sądy krajowe zadawały pytania, czy, czy kwestia udostępnienia pewnych treści narusza, narusza prawa autorskie i czy tutaj ten host provider musi reagować. I stwierdzono, że skuteczność i trwałość systemów blokowania, które jest obecnie dostępne, nie została dowiedziana i problem pojawia się tutaj problem przepustowości też łącze. Jakby sąd w orzeczeniu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno wskazywał w orzeczeniu, że to byłaby duża przesada, by wymagać od prowajderów filtrowania odpowiednich treści. Jak wykazał biegły w postępowaniu. Nie jest całkowicie wykluczone blokowanie pewnych treści, ale zdecydowanie wymaga on licznych trudności technicznych i jest bardzo, bardzo skomplikowane. Przez 10 minut jestem w stanie zasygnalizować jedynie problematykę bardzo skomplikowaną, dlatego jeżeli ktoś by chciał w przyszłości uzyskać więcej informacji, zachęcam do kontaktu, jeżeli chodzi o tendencje, które występują w obecnej chwili w prawie polskim i europejskim, no to nie da się ukryć, że wygląda na to, że sytuacja będzie się zmieniać na niekorzyść host providerów. Sąd nie wykluczył, że jakby generalnie istnieje możliwość, że w przyszłości te treści będą filtrowane tylko w określony sposób jeżeli chodzi o Polskę, na pewno też trzeba podjąć odpowiednie kroki, żeby uszczegółowić czym jest powzięcie wiarygodnej wiadomości o naruszeniu i tym podobne. Także dziękuję serdecznie za uwagę i odsyłam do późniejszego kontaktu. Dziękuję bardzo. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia.